Duch Święty, rozdział drugi. Wierzący Starego Testamentu odczuwali błogosławieństwo prawdy, że Bóg jest z nimi i przy nich. Zbawieni czasów Nowego Testamentu mogą powiedzieć Bóg jest w nas. Wynika to ze stąpienia Ducha Świętego na ziemię. Ten fascynujący fakt, że Bóg w osobie Ducha Świętego zstąpił na ziemię, aby zamieszkać w ludziach, został przedstawiony w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich. Znajdujemy tam natchnioną przez Boga relację o zaistnieniu chrześcijańskiego świadectwa na ziemi, a tym samym o początkach historii Kościoła Bożego. Ten szczególny okres w historii Dróg Bożych z ludźmi wyróżnia się za sprawą dwóch niezwykle ważnych faktów. Po pierwsze, po dokonanym na krzyżu dziele Pan Jezus został wzięty do nieba, gdzie przebywa jako pierwszy uwielbiony człowiek w niebie. Po drugie, Bóg, Duch Święty, mieszka na ziemi. Duch Święty, Bóg, Mieszka na ziemi i to zarówno w Kościele, jak i w każdym pojedynczym wierzącym. Obecność Ducha Świętego na ziemi odróżnia epokę chrześcijańską od wszystkich pozostałych epok i nadaje jej szczególny charakter. Punktem wyjściowym jest zstąpienie Ducha Świętego na ziemię. Opisane w Dziejach Apostolskich drugi rozdział od pierwszego do czwartego wersetu. Wydarzenie to było zapowiedziane przez Pana. Wydarzenie zapowiedziane przez Pana. Wydarzenie, jakie miało miejsce w Dzień Zielonych Świąt, nie było czymś zupełnie zaskakującym i nieprzewidywalnym. Pan Jezus był pierwszym człowiekiem, na którego Duch Święty stąpił na stałe. Później Pan zapowiedział swoim uczniom, że oni również otrzymają Ducha Świętego. Pierwszą wyraźną zapowiedź tego rewolucyjnego wydarzenia znajdujemy w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 39 werset, gdzie czytamy, A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany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 Skierowanych do uczniów w rozdziałach od 13 do 16. Możemy to zobaczyć w 14 rozdziale, 16 do 17 rozdziału, 26 werset. Czyli 14 rozdział, 16 werset do 17 rozdziału, 26 werset. W 15 rozdziale też widzimy to. 26 werset, w 16 rozdziale, 7 werset, 13 werset i od 13 do 15 wersetu. Chcielibyśmy zauważyć, że w tych wersetach Pan przedstawia kilka zasadniczych prawd o osobie i misji Ducha Świętego. Po pierwsze, warunkiem umożliwiającym zstąpienie Ducha Bożego na ziemię jest dzieło dokonane na krzyżu i uwielbienie Pana Jezusa w niebie. Mówi o tym rozdział 7, 39 werset i 16 rozdział 7, 7 werset. Dar Ducha Świętego pochodzi bezpośrednio od Ojca. I został dany w imieniu Pana Jezusa. Jednocześnie sam Pan Bóg Syn jest tym, który daje Ducha. Mówi o tym rozdział 14, 16 werset, 26 werset oraz 15 rozdział, 26 werset. Świat nie może otrzymać Ducha Świętego. Ten dar jest przeznaczony wyłącznie dla wierzących. Mówi o tym... Rozdział 7, 39. werset oraz 14. rozdział, 17. werset. Dar ducha nie jest czymś przejściowym, tak jak Chrystus jako człowiek posiada Ducha na wieki, tak też Duch pozostanie przy wierzących na zawsze. Mówi o tym rozdział 14, werset 16. Duch Święty jest Bożym nauczycielem, którego służba we wszystkim ukierunkowana jest na świadczenie o Synu i uwielbianie Go. Mówi o tym rozdział 14, od 26 wersetu oraz rozdział 15, od 26 wersetu oraz rozdział 16, od 13 do 15 wersetu. Oprócz tych istotnych wskazówek z Ewangelii Jana o przyjściu Ducha Świętego, Pan Jezus wspomina także w Ewangelii Łukasza, rozdział 11, werset 13, gdzie dar Ducha Świętego przypisany zostaje Ojcu. Już wcześniej Jan Chrzciciel świadczył, że Mesjasz będzie chrzcił Duchem Świętym. Mówi o tym Mateusza, 13 rozdział, przepraszam, Mateusza 3 rozdział, 11 werset, oraz... Marka, pierwszy rozdział, 8 werset, Łukasza, 3,16, Ewangelia Jana, 1,33. Gdy porównamy te miejsca z dziejami apostolskimi, 1,5 i z pierwszym listem do Koryntian, 12,13, zrozumiemy, że proroctwa wypełniły się w dzień zielonych świąt. Zauważamy zatem, że Ewangelie mówią o przyjściu Ducha Świętego jako o wydarzeniu, które ma nastąpić dopiero w przyszłości. Podobnie jest w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, czyli na krótko przed wylaniem Ducha Świętego. Pan zapowiedział uczniom dwukrotnie, że otrzymają Ducha i to po niewielu dniach. Mówi o tym Pierwszy rozdział, piąty i ósmy werset dziejów apostolskich. Wypełnienie tych słów miało miejsce w Dniu Zielonych Świąt, opisanych w drugim rozdziale dziejów. Dzień Zielonych Świąt Drugi rozdział dziejów apostolskich rozpoczyna się znaczącymi słowami. A gdy nadszedł, właściwie wypełnił się Dzień Zielonych Świąt, a dokładniej Pięćdziesiątnicy, nawet jeżeli uczniowie nie znali dokładnie dnia, w którym miał zstąpić Duch Święty, to dzień ten wybrany był od dawna. Już w Starym Testamencie Bóg zapowiedział to wydarzenie w różnych obrazach i określił czas, jaki będzie musiał minąć, od dnia zmartwychwstania Pana Jezusa do stąpienia Ducha Świętego, mianowicie 50 dni. Dzień Zielonych Świąt nawiązuje do święta tygodni, o którym czytamy m.in. w 23 rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej. To święto w Starym Testamencie nazywane także świętem żniw i dniem pierwocin było później określane przez posługujących się Greką Żydów jako Pięćdziesiątnica. Greckie Pentekoste, pięćdziesiąty. I o tych pięćdziesięciu dniach czytamy już w Drugiej Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, 16 werset. Odwołując się do tych fragmentów Starego Testamentu, spróbujemy określić, Chronologię wydarzeń. Najpierw 14 dnia pierwszego miesiąca obchodzono Paschę. W pierwszym dniu po należącym do tygodnia paschalnego sabacie, czyli w naszą niedzielę, składano snop pierwocin. Następnie 50 dni później odbywało się święto tygodni, podczas którego przynoszono nową ofiarę z pokarmów, Ofiara ta składała się z dwóch chlebów z przedniej mąki upieczonych na zakwasie. W przypadku ofiar był to znaczący wyjątek. Wszystkie te szczegóły niosą wiele pouczeń. Pascha zapowiada śmierć krzyżową naszego odkupiciela. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Mówi o tym 1 Koryntian 5, rozdział 7, werset. Snop pierwocin jest z całą pewnością sugestią zmartwychwstania zwycięzcy z Golgoty pierwszego dnia tygodnia. Widzimy to w 1 Koryntian. 15 rozdział, 20 werset, gdzie Chrystus zostaje nazwany pierwiastkiem, dosłownie pierwocinami. Gdybyśmy od zmartwychwstania Pana Jezusa odliczyli kolejnych 50 dni, otrzymalibyśmy dzień zielonych świąt, będący wypełnieniem święta tygodni. Tego dnia Duch Święty zstąpił na ziemię. Dwie strony zstąpienia Ducha Świętego. Uważny czytelnik z pewnością zauważy, że przyjście Ducha Świętego opisane w Dziejach Apostolskich, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu, przedstawione jest w dwóch aspektach. Z jednej strony Duch w obrazie wiatru wypełnił cały dom, w którym znajdowali się uczniowie. Z drugiej zaś ten sam Duch, przedstawiony w formie języków jakby z ognia, ogarnął każdego z nich. Te dwa różne obrazy ukazał Pan Jezus już w pierwszym rozdziale dziejów. Najpierw zapewnił uczniów, że zostaną ochrzczeni Duchem Świętym, po czym powiedział, że Duch stąpi na nich, to znaczy na każdego osobiście. Pierwsza strona przedstawia nam kolektywny aspekt zstąpienia Ducha Świętego, druga zaś osobisty. W późniejszych listach apostolskich wielokrotnie znajdujemy oba te aspekty. Kolektywny dotyczy Kościoła Bożego na ziemi. Natomiast aspekt osobisty to fakt zamieszkania Ducha Świętego oddzielnie w każdym pojedynczym wierzącym. Aspekt kolektywny. Dzień Zielonych Świąt słusznie nazywany jest Dniem Narodzin Kościoła Bożego. Nawet jeśli w tamtym czasie nie była jeszcze dostępna nauka dotycząca Kościoła, za wyjątkiem Jego zapowiedzi przez samego Pana w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 18 werset oraz 18 rozdział, 20 werset, to bez wątpienia ów chrzest w Duchu Świętym ten dzień wyznacza początek egzystencji, czyli... Jeżeli nawet jeśli w tamtym czasie nie była jeszcze dostępna nauka dotycząca Kościoła, to bez wątpienia ów dzień wyznacza początek jego egzystencji. W drugim rozdziale dziejów apostolskich miał miejsce chrzest w Duchu Świętym, który Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, komentuje w słowach, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy. Werset ten tłumaczy jednocześnie symboliczne znaczenie dwóch chlebów, z których składa się ofiara z Pokamów złożona w czasie święta tygodni. Opisuje to 3 Mojżeszowa, 23 werset. werset. Podczas gdy działanie Boga w Starym Testamencie było z zasady ograniczone do Jego jednego ludu, mianowicie Izraela, Dzisiaj łaska zwraca się także do pogan. W Kościele Bożym nie ma różnicy między Żydami a poganami. Od momentu zstąpienia Ducha Świętego istnieje cudowna jedność, której nie można zniszczyć. Wierzący wywodzący się zarówno z Żydów, jak i z pogan tworzą przez mieszkającego w nich ducha jedno ciało. Podobną myśl znajdujemy w drugim rozdziale listu do Efezjan. Paweł tłumaczy tu, że wszystko, co niegdyś dzieliło Żydów od pogan, zostało usunięte za sprawą dzieła Pana Jezusa. Chrystus dokonał pojednania tak, że wcześniejsze różnice zostały zniesione. Droga do Boga otwarta jest dla każdego, kto wierzy, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Efezjan 2,18 Początek rozdziału ujawnia, skąd pochodzą ci, którzy dzisiaj przez ducha mają dostęp do Ojca i stanowią mieszkanie Boże w duchu. Niegdyś byli martwi w grzechach i upadkach, o tym przypomina nam kwas zawarty w obu chlebach. Będą one upieczone na kwasie. 3 Mojżeszowa 23,17 Nigdy nie powinniśmy zapominać, od czego uwolnił nas Bóg. Zatem, jak już powiedzieliśmy, wraz z chwilą zstąpienia Ducha Świętego na ziemię, Kościół Boży został powołany do bytu. Duch Boży jest swoistym spoiwem w Ciele Chrystusowym. Kościół jest również miejscem, w którym Bóg mieszka poprzez Ducha. To dlatego apostoł Paweł napisał do Koryntian, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Mówi o tym pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, szesnasty werset. Widzimy zatem Ducha Bożego w powiązaniu z Kościołem, zarówno w obrazie ciała, jak i domu Bożego. Aspekt osobisty. Zgodnie z wielokrotnymi zapowiedziami samego Pana w Dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty miał zamieszkać również każdym wierzącym z osobna. Na to wskazuje relacja o rozdwojonych, rozdzielonych językach, które usiadły na każdym z nich. Ta wzniosła prawda o osobistym zamieszkaniu Ducha Świętego w każdym wierzącym została wielokrotnie potwierdzona w listach Nowego Testamentu. Weźmy pod uwagę dwa cytaty. Po pierwsze z Rzymian, ósmy rozdział, dziewiąty do jedenastego wersetu. Po drugie, 1 Koryntian, 6, rozdział, dziewiętnasty werset. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch Tego, który Jezusa zbudził z martwych, mieszka w was, wtedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywił i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Nie ulega wątpliwości, iż fakt, że Duch Święty mieszka w człowieku, musi mieć dalekosiężne konsekwencje. Z jednej strony posiadamy przez to nieopisane błogosławieństwa, z drugiej zaś poważną odpowiedzialność. Tym zajmiemy się jednak później, analizując temat Ducha Świętego. Relacja z drugiego rozdziału dziejów apostolskich przedstawia nam, w jakim charakterze Duch Święty stąpił na pojedynczych wierzących. Chciałbym wskazać trzy sprawy. Po pierwsze, były to rozdwojone języki. To kolejne przypomnienie, że dar Ducha Świętego nie ograniczał się do wierzących wywodzących się z narodu izraelskiego. Zwiastowanie poselstwa Ewangelii miało dotrzeć również do pogan. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów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 w Piśmie Świętym ogień jest często symbolem Bożej Sprawiedliwości, która przejawia się w sądzie. To przypomina, że dzisiaj łaska panuje przez sprawiedliwość. Mówi o tym Rzymian 5 rozdział, 21 werset. Oznacza to, że łaska Boża opiera się na Bożej Sprawiedliwości, która dotknęła naszego Pana w sądzie. I tylko... Na tej podstawie Bóg może dać ludziom swojego ducha. Z drugiej strony wzmianka o ogniu sugeruje, że w każdym wierzącym wciąż jeszcze jest coś, co duch musi osądzać. Mianowicie ciało, stara grzeszna natura wierzącego. Ciało i duch są zawsze sobie przeciwne.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 Argument. Języki ogarnęły każdego z osobna. To pokazuje nam, że Bóg udziela ducha bez miary. Ewangelia Jana 3:34. Każdy wierzący otrzymuje ducha świętego w takiej samej postaci, w takiej samej mierze. Bóg nie czyni w tej kwestii żadnej różnicy między wierzącym a wierzącym. Miara tego daru nie jest zależna od nas, lecz opiera się wyłącznie na krwi przelanej przez Pana Jezusa. Na tej podstawie Bóg udziela ducha i czyni to bez różnicy. Najmłodszy wierzący tak samo obdarzony jest duchem, jak Ojciec w Chrystusie. Rzeczywiście istnieją różnice dotyczące tego, w jakiej mierze pozwolimy duchowi, aby działał w naszym życiu, ale omówieniem tej ważnej kwestii zajmiemy się później. Podsumowując, możemy stwierdzić, że wypełnieniem zielonych świąt lub pięćdziesiątnicy było stąpienie ducha na ziemię. Od tego dnia datuje się istnienie Kościoła Bożego. Został utworzony przez Ducha Świętego, który zjednoczył Dzieci Boże. Duch do dzisiaj mieszka w Kościele i w każdym człowieku, który przyjął z wiarą Ewangelię zbawienia, o czym mówi Efezjan 1 rozdział, 13 werset. Koniec rozdziału drugiego książki Duch Święty Augusta Ernesta Bremikera.